Minęła dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Jego klub podejmie decyzję w czwartek, ale on jest już przekonany. Bartosz Romowicz z Polski 2050 zagłosuje za odwołaniem minister klimatu. Nawet jeżeli został wyrzucony... Mieszkańcy poznańskich Naramowic mogą wrócić do swoich domów. W nocy ewakuowano ponad 100 osób z powodu uszkodzenia gazociągu. Atak nożownika w szkole w Mariampolu na Litwie. Media podają, że ranne zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Napięcie wokół minister klimatu. Pojutrze w sejmie głosowanie nad wnioskiem opozycji o odwołanie Pauliny Heni Kloski. PSL będzie głosowało w obronie minister Polska 2050. Decyzję podejmie w czwartek. Wczoraj w sejmie Paulina henik Kloska spotkała się z ludowcami. Nie przyszła natomiast na posiedzenie klubu Polski 2050. Premier Donald Tusk zapowiedział, że ci, którzy zagłosują za odwołaniem minister, pożegnają się z koalicją rządzącą. Bartosz Romowicz z Polski 2050 powtórzył w radiowej jedynce, że będzie za wnioskiem opozycji i konsekwencji się. Nie obawia. Zamierzam głosować przeciwko pani minister, czyli zawodom nieufności. Nawet jeżeli został wyrzucony, chociaż nie wiem z czego, to i tak będę popierał dobre rozwiązania tego rządu. Proponował projekty poselskie, które uważam, że są potrzebne. I tak będę walczył o sprawy regionu i mieszkańców, więc nie wiem, co się zmieni. Może tylko tyle, że pan ten powie, wyrzucam go. No i okej. Okay. O jedność koalicji rządzącej w czwartkowym głosowaniu jest spokojny wicepremier i szef monów Władysław Kosiniak-Kamysz.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 Strażacy, policja i pogotowie gazowe wciąż pracują na poznańskim osiedlu Naramowice po tym jak w nocy ponad 100 osób musiało opuścić swoje mieszkania z powodu uszkodzenia gazociągu podczas prac ziemnych. W pobliżu miejsca, w którym ulatniał się gaz, zamknięto ulicę, a to spowodowało utrudnienia w ruchu.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 Prokuratura stoi na stanowisku, iż przynajmniej na obecnym etapie sprawy, kiedy to trwają bardzo intensywne czynności dowodowe, areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian. Do tragicznego wypadku doszło w ubiegły czwartek. 57-letni kierujący autem zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w posła, który jechał na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę krzyżem o Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jutro pogrzeb polityka lewicy. To są aktualności jedynki. Na w nich atak nożownika w szkole w Mariampolu na Litwie. Policja ewakuowała wszystkich uczniów i prowadzi czynności. Litewskie media podają, że uzbrojony napastnik ranił dwie osoby.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 Zalewski Polskie Radio, Wilno. Sadownicy chcą wystąpić do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rolnictwa o pomoc. Powodem: straty poniesione przez przymrozki. Sadownicy powinni się zgłaszać do swoich urzędów gmin, mówi prezes Związku Sadowników, poseł PSL-u Mirosław Maliszewski. Gminy będą powoływać komisje, które będą szacowały straty. Kiedy to wszystko się zakończy, będzie decyzja o przyznaniu pieniędzy. Sadownicy będą składali wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I tam będą po jakimś czasie otrzymywali decyzję i pieniądze na konto. A to była kolejna noc z przymrozkami. Temperatura przy gruncie spadła do minus 6 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagencito firmy Reuter. Kolagencito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. Na południu i zachodzie będzie dziś pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, a na Suwalszczyźnie może przelotnie padać deszcz. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 8-9 stopni, na przeważającym obszarze 10-11, najcieplej na zachodzie do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali.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 W Radomiu jakość powietrza jest dostateczna, poza tym w południowej połowie kraju głównie dobra, a w północnej bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 27% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Jeden. Polskie radio In the summer of was love on mellow on When you were radioprogram pierwszy, 10 minut po godzinie dziewiątej. Przed nami majówka, wakacje też już wcale nie tak daleko. Będziemy podróżować, będziemy się przemieszczać z miejsca na miejsce, często z całą rodziną, z dziećmi, samochodem, autokarem, samolotem, pociągiem, nieważne jak. Ważne, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że padnie takie pytanie. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Tak, ale daleko. daleko jeszcze? Tak! I to pewnie właśnie padnie nie raz i nie dwa. Nie tylko animowane osły, proszę Państwa, zadają takie pytania. Nasze pociechy również. No i tu się pojawia pytanie, co zrobić z dziecięcą nudą w podróży. Szukam odpowiedzi u Państwa, ale poszukam też tej odpowiedzi u naszego gościa. Mamy trojga dzieci i autorki bloga szczęśliwa.pl. Będziemy też dzisiaj mówić o kolagenie. Przyznają Państwo, że dużo się o nim mówi, dużo się o nim Czyta, dużo się o nim słyszy, czym jest, po co właściwie jest nam potrzebny kolagen i dlaczego najczęściej kojarzy nam się z proszkiem, galaretą albo składnikiem kosmetyków. Po jedenastej natomiast o modzie, o trendach, o tym skąd się biorą. Czy rodzą się w pracowniach projektantów, czy częściej teraz w mediach społecznościowych. No i jaki jest nasz stosunek do tych trendów? Czy zawsze to, co modne jest ładne? Ale nie tylko o modzie odzieżowej będziemy mówić, także o modzie na pomaganie. Ciągle tutaj jestem. Myślałeś, że mnie masz? Ciągle. Po prostu piękna akcja. To cudowne, że tak każdy się wspiera i pomaga. No fajnie, że to tak wyszło. To jest walka w słusznej sprawie. Piękna sprawa, niesamowita ilość. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili. Uy! Zbiórka Łatwo Ganga i ten, ta rekordowa kwota, która została zebrana na cele mm, terapii dzieci mm, chorych onkologicznie, wciąż robi wrażenie, nie schodzi z naszych ust i to jest chyba właśnie przykład takiego trendu, takiej mody na pomaganie. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Odwiedzi nas również Grzegorz Kalinowski, autor podcastu o historii Polskiego Radia. Będzie powieść Wojciecha Chmielarza w interpretacji Przemysława Bluszcza i nasz konkurs. Zapraszam. Jestem z Państwem do 12.00. Agnieszka Kunikowska. Cztery pory roku. Ach, nie, nie byłabym zapomniała. Specjalnie zostawiłam to na deser, proszę Państwa. Będzie także niespodzianka. Mamy dla Państwa pięć podwójnych zaproszeń do Teatru Studio na słuchowisko na żywo. Już Państwo na pewno o tym słyszeli. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Demirskiego. Słuchowisko na żywo w Teatrze Studio i na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 29 kwietnia, czyli jutro. Już jutro. Jeżeli mają Państwo ochotę wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu, to proszę przysłać SMS pod 71/151, uzasadnić yy, swoją prośbę, ale przede wszystkim napisać yy, imię i nazwisko. 71-151. A konkurs? Na konkurs też będzie, jak zwykle, odkrywcy przyszłości, czyli zaklęte w dźwiękach postaci albo przedmioty. Co dzisiaj, czy postać, czy przedmiot, to się okaże, mam nadzieję, już niebawem. Natomiast y, kilka będzie odsłon tego konkursu. Natomiast y, numer SMS-owy konkursowy to 72-151. Oto część numer 1. I'm not Hop, dziś, dziś 72 151 to konkursowy numer SMS-owy. Czy ktoś już się domyśla? Co? Czy kto? Zostało ukryte w zagadce. Jeśli się Państwo domyślają, to proszę pisać, ale proszę nie zapominać o komentarzu. A ja nie zapominam o tym, że mamy dla Państwa nagrodę, a są nią słuchawki bezprzewodowe o wartości blisko 250 zł. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tosil, Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumny Altus. 72 151 to konkursowy numer sms-owy. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia, wyżyć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nie na Są nasze dni Tylko nie mów tego mi Tylko nie mów tego mi Nigdy nie mów tego, że Nienawidzisz nie Więc pomyśl o tym, co cię boli O wszystkich wojnach, które znasz To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie gdy mówią We'll be Radio Radioprogram pierwszy 21 minut po dziewiątej to są cztery pory roku. Podobno zmieniają się mniej więcej co 20 lat trendy. To nad najczęściej dotyczy ubrań, ale przecież moda to dużo szersze zjawisko i nie tylko ma związek z tym, co nosimy, ale też z tym, co jemy, jak się czeszemy, jakie dodatki wybieramy. A co teraz współcześnie zwraca naszą szczególną uwagę i czy nam się to podoba? Takie jakieś stwory przy torebkach dziewczyny mają poprzyczepiane. Okulary jakieś też kolorowe, różnego kształtu też noszą i we włosach jakieś takie różne spinki czy klamry. Dzwony. Dla te szkolne się chodziło w dzwonach. 21 dolarów kosztowały w pewekcie w Bonak. O, to było marzenie w każdej dziewczyny, bo to nie jest tak, że ktoś sobie mógł pozwolić. A później był boom na dżinsy, na książeczki górnicze. Z takimi oprzywkami skórzanymi. Słuchawki bezprzewodowe, no bez z kabla. A wcześniej jakie pan nasił? Z kabelkiem. No i oczywiście się musiały psuć. Może tak prosto, ale dzwony. Ja nigdy nie dałem się przekonać do dzwonów, ale widzę, że naprawdę niektórzy potrafią je wystylizować. Ja do tych osób nie należę. Podziwiam i uważam, że to może być nawet taki trend ponadczasowy. Nie? Popularne są takie Harringtonki, takie kurtki takie bomberki. A ja tak nie, nie bardziej dla młodych chodzę, ale po prostu podoba mi się to. Tak, bomberki były już, bo to na przykład nosili bomberki, ale ludziom to się tak zaczynam podobać, coraz częściej widzę harringtonki. Co? Lata 80. kolorowo, duran, duran i barwy po prostu od neonowych żółci po jakieś błękity, Peruki, farby tlenione właśnie albo turkusowe, albo coś. Młodzi ludzie, tak mi się kojarzy. No i był też punk. To był Woodstock, punk, takie skóry, chłopaki w glanach, to pamiętam. Dużo kolorów koszul, tacie podkradałam, mam jakieś takie sukienki, pewnie to były z lat 60. -te ale wtedy było, było fajnie jak się chodziło do szkoły i człowiek był taki kolorowy. Od teraz chyba po tej pandemii to dresy. <śmiech> Mam takie wrażenie, że to zostało i, i młodzież przynajmniej, tak jak się obserwuje to po prostu szerokie spodnie, kaptury też widać. <śmiech> Natomiast jeżeli chodzi o taką elegancję, to no nie wiem, na ulicy tego nie widać po prostu. Dużo ludzi pije macze z mango. Ogólnie lubię macze, chociaż dla niektórych może smakować jak ryba. <śmiech> Panu tak nie smakuje przyzwyczaiłem się. Polecam macze z tonikiem. To jest moje odkrycie. Bubble Tea? Coś, co mi się kojarzy na przykład właśnie z 2016 rokiem, sprzed dekady, ale na przykład ja często bardzo po, po sięgam, po prostu uwielbiam Bubble Tea. Wiem, co zauważyłam, że jest powrót, że ludzie noszą stylizację w kropki, w groszki, paznokcie też takie z groszkami. A zrobione paznokcie? No muszą być, to jest obowiązek. Muszą być ładne, eleganckie, zadbane. Coraz bardziej wracamy do natury, żeby te paznokcie były krótkie, że jakiś nude, french, ale też dużo dziewczyny zauważyłam, że lubi sobie kwiatki takie akrylem zrobić, takie 3D. Od hybryd to już chyba dawno odeszliśmy. A Ty masz jakie paznokcie? Akrylowe. Akryl jest najmocniejszy, jest mocniejszy niż żel, czerwony, ale następnym myślałam, żeby sobie zrobić właśnie french, czyli powrót do klasyka. Baza zwykła taka w kolorze płytki paznokcia i końcówki takie białe. Tak szczerze nie nadążam za tymi trendami. No właśnie, trudno za nimi nadążać, bo czasami się pojawiają i znikają. Tak jak pisze pani Ma Maria, trendy to niezwykła sprawa w czasach influencerów. Pewne produkty stają się bardzo szybko wiralowe. I jeszcze szybciej znikają. Jeśli coś zostaje na dłużej, to znaczy, że jest wygodne, sprawdza się w jakiś sposób albo ma ponadczasowy styl. Temat mody zgłębiała Weronika Puszkar, jak wspomniałam, a po 11:00 o trendach będę rozmawiać z naszym gościem Kariną Misztal, która na ich temat wie wszystko. A po 9.30, daleko jeszcze, czyli dzieci w podróży. Get go- cool. Przeglądam się w lustrze, plany na później, zostać z tobą sam na sam. 버르러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 Reklama. Autopromocja.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 Jak zawsze przysyłają państwo swoje raporty pogodowe. Pani Krystyna pozdrawia nas z Rzeźkich i Słonecznych Kujaw. Nad ranem było minus 6, w wężu ogrodowym woda zamarzła, biedne drzewka owocowe pisze pani Krystyna i inne rośliny. Znowu nie będzie owoców. No może jednak nie będzie tak źle, Pani Krystyno. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i w centrum, może wzrastać do, do dużego. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu i miejscami na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu słabo może popadać. To będą opady przelotne, deszczu, ale także deszczu ze śniegiem. Na termometrach maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 10 na wschodzie, na terenach podgórskich i na wybrzeżu, 13 stopni na północy i w centrum, do 15 na zachodzie i miejscami na południu. Teraz przed nami sztabin w województwie podlaskim i pani Małgorzata Ostrowska, dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. Dzień dobry. Dzień dobry ze do Sztabina, gdzie pogodę mamy taką średnio przyjemną. W strukturze Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie funkcjonuje Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej. Jest to miejsce, w którym można przenieść się w czasie i poznać codzienne życie naszych przodków. Zgromadzono tu narzędzia pracy rolniczej. Najstarsze to drewniane brony i socha. Prezentujemy też grzarna, magownice, żelazka. Jest ekspozycja związana z przerobem lnu i wełny. W izbie zobaczyć można elementy wyposażenia dawnych domów. Kołyskę, szlabany, kufry oraz kącik szkolny z dawną ławką i kałamarzem. W twoje miejsce tutaj znalazły też pamiątki związane z patronem ziemi sztabińskiej, Karolem Hrabioprzostowskim. Mamy tu krzyże żeliwne wykonane w łucie sztabińskiej oraz pamiątkę niezwykle nam cenną, kopertę zaadresowaną jego ręką. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądało życie na wsi jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zapraszamy do sztabina. Dziękujemy za to zaproszenie i jeszcze raport ciśnieniowy. W Warszawie w południe wyniesie ono to ciśnienie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Cztery pory roku. to the flow now. <laughs> There's Ooh. a tornado. Program Pierwszy Polskiego Radia Cztery Pory Roku Daleko jeszcze? To pytanie, które w podróży potrafi paść szybciej niż zdążymy dobrze zapiąć pasy. O podróżach z dziećmi właśnie będę teraz rozmawiać z naszym gościem. W Studiu Polskiego Radia w Krakowie jest Magdalena kogut łęcka. twórczyni internetowa, autorka szczęśliwa.pl, a przede wszystkim mama dwóch synów i córki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Trzeba na wstępie przyznać, że taka podróż z dzieckiem albo z dziećmi to jest wyznanie, wyzwanie, wyznanie. Nie, wyzwanie. To jest operacja, która wymaga doskonałej logistyki, ale też, tak sobie myślę, chyba pomysłowości rodziców. Mam rację? Zdecydowanie. Powiem, powiem, że ja jestem obdarowana cudowną trójeczką, natomiast początki podróżowania z każdym z nich, każdy był trudnym egzemplarzem i dla nas, dla nas podróże na początku były wyzwaniem, żeby nie nazwać to koszmarem, więc łączę się z bólu z wszystkimi rodzicami, dla których każda wyprawa samochodem z maluchem w pierwszych latach życia, o samolocie nie wspominam, bo to jeszcze chyba większe wyzwanie często dla tych dzieci, które przeżywają takie trudności. Natomiast to później mija, tak? Ale te, te pierwsze miesiące, czasami nawet lata, bywają dużym wyzwaniem, a czasami tych podróży się nie da uniknąć, prawda? Bo chcemy odwiedzić rodzinę i nie wspominam o tych dalszych podróżach, bo one to już w ogóle, to jest większy kaliber. No właśnie. To jak sobie państwo z tym poradzili, jak, jak się państwo przygotowywali? Bo rozumiem, że przy pierwszym dziecku było najtrudniej. Potem już były jakieś doświadczenia, więc można było wyciągać wnioski i się przygotować. Jak się państwo przygotowywali do takich podróży, żeby na starcie już uniknąć stresu? Powiem tak, to wszystko jest uzależnione oczywiście od dziecka, ale w przypadku każdego z naszej, z naszej trójki dzieci staraliśmy się przy tych pierwszych podróżach wybierać jednak wieczór i noc, kiedy to dziecko, już mamy tę prawie pewność, że ono śpi, a my spokojnie dojedziemy do celu bez tysiąca przystanków, bo naprawdę w ciągu dnia to nawet wizyta u lekarza bywała zatrzymywana przez kilka razy, bo musimy też sobie zdać sprawę, że dla tych maluchów, maluchów i nawet tych rocznych dzieci, czy to yy, każda zmiana, a, a nawet choroba, choroba lokomocyjna, jest wyzwaniem i to dla nich jest pewnie, nie chcę nazwać tego traumą, ale naprawdę trudnym przeżyciem, a dla rodziców, którzy starają się ulżyć temu dziecku w każdy możliwy sposób no to, to, to tak, to też jest ciężki czas. Mhm. Więc my staraliśmy się wybierać noce do każdych podróży. Oczywiście nie do tych takich pomieści, ale gdzieś jak dalej jechaliśmy do rodziny, czy na jakieś wakacje, to jednak to był wieczór, noc. Wtedy mieliśmy pewność, że będzie spokojniej. Nie zawsze było idealnie, albo zdecydowanie spokojniej. No a... Jeśli były te podróże takie bardziej lokalne, to przyznam, że ja robiłam za takiego wodzireja, y, orkiestra pe pełną parą i, i potrafiłam śpiewać, tańczyć. Y, y, piosenki były, wszystko było y, jakby przygotowane, cały arsenał. Y, sprzętów i moich zdolności, czy tam niezdolności, żeby tego dzieciaka jakby, żeby mu ulżyć w tej podróży, mhm. a dwa, żeby, jeśli oczywiście było bardzo ciężko, a dwa, to żeby też urozmaicić, bo z każdym miesiącem, czy tam rokiem, to te dzieci więcej rozumieją, jest trochę łatwiej. Myślę, że i my się dostosowujemy do tych sytuacji, szukamy rozwiązań, a wiem, że niektórzy rodzice, po moich czytelniczkach i obserwatorach, wiem, że unikają absolutnie tych podróży, po prostu nastawiają się na to, że te pierwsze lata, jeśli widzimy już trudności, są ciężkie, to po prostu zostają w domu, Jasne. żeby sobie darować nerwów i dzieciom. Powiedziała pani, no mamy już pierwszy sposób, czyli podróże nocą. O tym też pisze nasz słuchacz, pan Dariusz. Najprostszym sposobem jest wyjechać w nocy. To skutkuje świetnie. Dzieci otwierają oczy z pytaniem, to już? No proszę, tak. sprawa załatwiona. Druga rzecz to, tak jak pani powiedziała, zabawianie. No to jest łatwe, tak. jeżeli jedzie dwoje rodziców. Jeden prowadzi, jedno prowadzi, drugie zabawia. Jeżeli się jedzie Zgadza samemu, się. no to też niby można śpiewać, prawda? Ja tylko chciałam jeszcze porozmawiać o tym pytaniu, bo to daleko jeszcze, to przecież nie jest tylko takie konkretne pytanie, jak długo potrwa podróż. Mówimy zresztą o dzieciach, które już potrafią y, wyrażać swoje tak. opinie i w ogóle mówić. Bo za tym pytaniem się też czai taka chęć ym, chyba bycia w centrum zainteresowania, zmęczenie, potrzeba uwagi. Tak, też to tak u nas y, też te, te pytania następowały i to zazwyczaj było y, potrzeba zmiany, inaczej po, potrzebowały wyjść z tego samochodu, oczywiście z samolotu już nie wysiądziemy, natomiast potrzebowały się wtedy w tym samolocie przespacerować. Ja myślę, że warto też sobie uświadomić, że dla nas ta podróż jest celem, takim znaczy inaczej, ona jest tylko tym narzędziem, żeby dotrzeć do celu, natomiast dla dzieciaków y, myślę, że tutaj skłaniałabym się ku temu, żeby jednak z tej podróży też zrobić jakąś taką przygodę, albo urozmaicić ją, czyli pokazać tym dzieciom, że nie musi być wcale nudno, może być, może zrobić przystanki, jeśli my idziemy samochodem. Może gdzieś tam zatrzymać się po drodze, bo nasza cierpliwość, my sobie możemy ją wypracować, a te dzieci kilkuletnie, nawet dziesięcioletnie, bo ja mam jeszcze ośmiolatkę, dziesięciolatkę i trzynastolatkę, dla nich takie dwie, trzy godziny w samochodzie, samochodzie to jest wyzwanie, więc już tutaj już u starszaków to wiadomo, jakaś playlista muzyczna wchodzi w grę z córką śpiewamy. Natomiast tu skłaniałabym się ku temu, żeby tym dzieciom starać się jednak pokazać, że ten proces Podróż może być fajne również, gdy jedziemy, no, nawet gdy nie jesteśmy jeszcze o celu. No właśnie i, i pod, podkreślam to, bo myślę, że to jest ważne, że to jest też część bycia razem z dzieckiem. To nie jest ta przykry, przykry obowiązek, że przemieszczamy się z miejsca A do miejsca B, ale to jest też nasz wspólny czas, który musimy, powinniśmy wypełnić czymś no, wartościowym, żeby to dziecko się nie nudziło i żeby, żeby dobrze mu się ta podróż kojarzyła. A co ze starszymi dziećmi? No bo tak, jest taki magiczny sposób... I one same z tego sposobu korzystają. Wiemy, o czym mówię doskonale, myślę wszyscy, czyli nos w tablet albo nos w smartfon i gotowe. No, rozrywka zapewniona. Tak, ja myślę, że tych starszaków, już tych dzieci szkolnych, to tutaj ten telefon może być fajnym narzędziem do tego, żeby na przykład zainteresować je fajnymi podcastami. Mamy naprawdę super wybór. Albo może gdzieś tam odkrywać nowe obszary muzyczne. Moi chłopcy przyznam, że oni sobie ustawiają playlistę, każdy osobny, osobno, mają swoje słuchawki i słuchają. I oni wcale tak naprawdę nie muszą być um, z, tym, z tymi oczami i nosem w telefonie. Mhm. Właściwie ten telefon sobie gdzieś przy okazji gra, a oni słuchają. I w sumie nawet jeśli mają jakby inne zainteresowania, to kiedy są odłączeni już, znaczy przyłączeni do swoich własnych słuchawek, to też nie ma kłótni tak? o to, co ja będę słuchał, a co ja tutaj będę słuchał. Więc to jest fajna opcja. Oczywiście ona trochę ogranicza nam wtedy te interakcje mm -hmm. w tej podróży, tak? Natomiast musimy też, nie musimy, ale myślę, że fajnie spojrzeć na to, że każdy z nas ma inne jakieś preferencje i dzieciaki już też w pewnym wieku mają swoje zainteresowania i jeśli akurat w tej podróży dla nich ten dany podcast czy może jakaś muzyka będzie tym rozwiązaniem, żeby to przetrwać, te trzy godziny siedzenia w jednym miejscu, no to pozwólmy im po prostu to jest bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy, ale dorzucę jeszcze do tego jedno zdanie, że nuda nie zawsze musi być wrogiem. Czasami może być wyzwalaczem pomysłowości i w dzieciach, i w rodzicach. I to się może przydać także w podróży. Bardzo pani dziękuję. Czy na majówkę ja pani również? Gdzieś, jeśli... Tak? I tak, właśnie wybieramy się na majówkę, ale e, chciałam jeszcze tak zakończyć może takim optymistycznym akcentem e, i pozdrowić rodziców, którzy się mierzą z tymi różnymi trudnościami. Ja myślę, że małymi kroczkami do przodu e, i e, tak, te majówki takie weekendowe wypady, krótsze też mogą być super rozwiązaniem właśnie, żeby je zachęcić, może przełamać te takie blokady, które niektórzy mają. Mam e, 3,5-letnią bratanicę Marcelinę, którą teraz pozdrawiam i ona właśnie wybiera się z rodzicami niedługo na dłuższy wyjazd, pierwszy, a też była y, dziewczynką, która y, podróżowała z trudnościami na początku, więc ja trzymam kciuki i za nią <grym> i za wszystkich y, i myślę, że y, y, głowa do góry. Bardzo dziękuję pani Magdaleno Udanej Majówki. Magdalena kogut Łęcka, twórczyni internetowa, autorka bloga Szczęśliwa.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydaje, że to już nie moja sprawa. Obdzielam sobą każdy dzień, sprzedaję myśli, byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że... Ty jesteś co derczą mnie choć zacieram je upewniam się że umiem sama sypiać sama spędzać każdy czas spożywać sobie w twarz żałuję że Cię zdałam, żałuję że ufałam bo nie wart jesteś żadnej łzy Na drugą podpowiedź w naszym konkursie Odkrywcy przyszłości, czy to coś, czy to ktoś, czy to może koło gospodyń wiejskich śpiewa, tańczy i gotuje. Nie jest to koło gospodyń wiejskich, choć koło pojawiło się w pierwszym elemencie naszej układanki. Oto element numer dwa. Dokąd idziemy teraz? Idziemy na dachy biblioteki. Na dach i znowu pora. Droga ruszy. Pennsylvania and Maine so Konkursowy numer smsowy Proszę oprócz odpowiedzi napisać także Coś od siebie, jakiś krótki komentarz No bo może teraz już troszkę jaśniej się zrobiło Do wygrania słuchawki bezprzewodowe A little bit of pain leaves a scar. You got yours, I've got yours. A little bit of dream disappears when a word like love causes so much fear. I've got mine, you got mine. The lines all drawn, The time is now. Love will show us high Tonight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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga krajowa nr 55 na wysokości Malborka nadal jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 24. Ponad 4 godziny temu doszło tam do tragicznego wypadku trzech aut osobowych. Życia jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Poważny korek na remontowanym odcinku obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Południe, Kowale, a gdańsk Szadłki. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie małopolskim. Spore spowolnienia utrzymują się na A4, pomiędzy węzłami Kraków-Południe, a Kraków-Bielany. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie także na obwodnicy Wieliczki oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. Uwaga na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce pomiędzy Poznaniem a Pniewami. Na wysokości miejscowości Baronowo na kilometrze 170 auto osobowe uderzyło w bariery i jestnia w kierunku Skwierzyny. Została tam zwężona. Ruch odbywa się tylko jednym prawym pasem. Na drodze krajowej nr 25, na odcinku Międzybusz Antonin, cały czas utrudnienia utrzymują się w miejscowości Pawłów. To w związku z porannym wypadkiem ciężarówki i autoosobowego Na kilometrze 338 obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. 22 513 11 11 to numer do radia kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa.